Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności. jedynki Olaf Warzyński. Ponad 51 za, 50 zarzutów, 117 dowodów, 250 stron. Tak wygląda przedstawiony w Sejmie wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Jakie będą kolejne kroki wyjaśnia Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.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 do odejścia Tuska. Ta fatalna ekipa zajmuje się kim? Oczywiście Zbigniewem Ziobro. Przedkładałem jakiś absurdalny wniosek do Trybunału Stanu. Do postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu potrzebna jest większość trzech piątych głosów. Liczenie głosów po wyborach na Węgrzech zbliża się ku końcowi. Do Budapesztu dotarły już wszystkie urny z głosami oddanymi w węgierskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Ostatnia przesyłka z Nowej Zelandii przeleciała późnym wieczorem. Teraz urny zostaną otwarte przez Narodowe Biuro Wyborcze, a oddane głosy posortowane według okręgów wyborczych. Następnie trafią do lokalnych komisji, gdzie zostaną połączone z głosami oddanymi w kraju i dopiero wtedy policzone. Nowe warunki eksportu polskiej wołowiny i drobiu do Japonii. Możliwości sprzedaży naszego mięsa na tamtejszym rynku zostały rozszerzone. To efekt wizyty polskiej delegacji w Azji. Premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszył m.in. minister rolnictwa. Jak mówi Stefan Krajewski, Japonia zniosła limit wiekowy bydła. Japończycy obawiali się tych starszych sztuk ze względu na... Zagrożenie chorobą BSE i tutaj trwały prace nad tym, żeby to ograniczenie wiekowe znieść. Udało się podpisać memorandum. Z kolei w Korei Południowej udało się uzyskać obietnicę przyspieszenia uzgodnień pomiędzy Warszawą a Seulem. Polska delegacja wróciła już do kraju. Efektem spotkań było m.in. podniesienie rangi stosunków polsko-japońskich i polsko-koreańskich do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Czy szpitale zdążą wykorzystać w pełni 18 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy na Zdrowie? Z końcem czerwca upływa termin realizacji projektów, modernizacji i zakupu sprzętu. Udało się jednak wynegocjować, że rozliczenia płatności i odbiory mogą być po tym terminie. Zostały więc 3-4 miesiące. W Polsce środki z KPO zostały odblokowane z trzyletnim opóźnieniem. Na początku były obawy, czy szpitale zdążą z realizacją, ale po dwóch latach intensywnej pracy jest optymizm, mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Nie identyfikujemy poważnych zagrożeń, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków. Zastępca dyrektora SPZOZ-u w Gostyniu w Wielkopolsce Krzysztof Gaszek przyznaje, że najwięcej obaw budzi realizacja projektu cyfryzacji. Świat zwariował Ceny się zdublowały, terminy się wydłużają. Mamy ogłoszone postępowania na serwery i na komputery, to co jest w tym momencie najtrudniej dostępne. Beneficjentami projektów są przede wszystkim pacjenci, bo środki z KPO to szybsza diagnostyka i poprawa dostępności doświadczeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Wołodymyr Załęski odbierze dziś w Holandii Międzynarodową Nagrodę Czterech Wolności. Prezydent i naród ukraiński otrzymali ją za walkę w obronie wolności i praw człowieka. Nagroda jest przyznawana przez Fundację Roosevelta. Wręczy ją Wołodymyrowi Załęskiemu premier Rob Jetten, a na uroczystości. Obecny będzie także król willem Aleksander i księżniczka Beatrycze. 35 lat temu dzwon na parkiecie obwieścił rozpoczęcie pierwszej sesji. Dziś jubileusz warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Zaczynała od notowań pięciu spółek. Dziś jest ich 400, w tym 18 zagranicznych.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 Tradycje giełdowe w Warszawie sięgają jeszcze XIX wieku. Pierwsza giełda powstała to już w 1817 roku, ale jej działalność została przerwana przez II wojnę światową i okres komunizmu. Dziś GPW jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 Przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam na naszą poranną audycję. A zaczynamy od dobrych wieści ze świata. Mamy nowe warunki eksportu polskiej wołowiny i drobiu do Japonii. Zakończyły się wieloletnie starania o rozszerzenie możliwości eksportowych mięsa na ten rynek. To efekt wizyty polskiej delegacji w Azji, podczas której premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszył m.in. szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski. Najbardziej wyczekiwane przez polską branżę mięsną to zniesienie przez Japonię limitu wiekowego bydła. Tak powiedział minister. Japończycy obawiali się tych starszych sztuk ze względu na zagrożenie chorobą BSE i tutaj trwały prace nad tym, żeby to ograniczenie wiekowe znieść. Udało się podpisać memorandum, które zawiera właśnie te kwestie, odblokowuje rynek japoński dla polskiej wołowiny, dla wołowiny przetworzonej, ale też otwarcie dla, dodatkowe dla m, przetworzonego drobiu. Z kolei w Korei Południowej udało się uzyskać obietnicę przyspieszenia uzgodnień pomiędzy Warszawą a Seulem. Władze Korei zgodziły się na przyspieszenie procedury. Polska to jeden z głównych eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej. Wykryto kolejną zmowę cenową w skupach. Okazuje się, że rolnicy i sadownicy z Wielkopolski przez ponad dwa lata musieli sprzedawać owoce po zaniżonych cenach. Był to skutek zmowy cenowej punktów skupu. Prezes Łokiku nałożył na pięciu przedsiębiorców i jedną osobę fizyczną kary w łącznej wysokości ponad półtora miliona złotych. W Polsce rośnie liczba ognisk y, grypy ptaków. Takie są najnowsze dane. Jest ich już prawie 80. Największa koncentracja występuje na Mazowszu. Jednak także Wielkopolska i Warmia oraz Mazury notują takie nowe przypadki. Niestety mamy ich najwięcej w całej Unii Europejskiej. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.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 No i tak, poza Polską, w pozostałych krajach Unii Europejskiej sytuacja pozostaje stabilna. Jak będzie wyglądała w kraju, oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować. I na tym kończymy dzisiejsze AgroFakty. Kolejne jutro rano, oczywiście kilka minut po godzinie piątej. Jedynka. Polskie Radio. Na AgroFakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Tak chciałem państwa, no, wydawca się stuka w głowę, no, mówię, że elo, Electric Light Orchestra, tak chciałem po prostu, że nie po młodzieżowemu już, no, że w pewnym wieku niektórym pewne rzeczy nie, nie wypada robić. Ale to nie ja, to nie ja, elo. Dzień dobry z jedynką. A to dobry numer, tak czy inaczej, Calling America. Electric Light Orchestra na dobry początek. Początek, dzień dobry z jedynką. Daniel Wydrych, koniam się po raz pierwszy, ale nie ostatni tego dnia. To jest czwartek, 16 dzień kwietnia, 106 dzień roku, do końca 259 dni. Do końca roku, żeby była jasność. Słońce wzejdzie jeszcze w tej godzinie, dokładnie o 5.37, zajdzie o 19.36. Dzień potrwa 14 godzin bez minuty.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 Erwin, Erwina, Felix, Joachim, Julia, Kalix, Tksenia, Quintylian, Lambert, Leonid, Marcialis, Optat, Paweł, Publiusz, Saturnin, Turybiusz i Urban. Wszystkiego dobrego, nie, tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. i taki na szybko dowcip. Jedzie drogo na stację benzynową ma tam drogo. <śmiech> Znowu nie tak. To może Państwu się uda, taki szybki, przedporanny. Trening Szarych Komórek. Wczoraj pytałem słuchaczy, dokąd wybierał się znany aktor Rawicz, że do Krakowa, bo Kraków był wczoraj na trasie urodzinowej Jedynki. Na dziś Sopot na tejże trasie. Karolina Różej poprowadzi Ekspres Jedynki od godziny 16, więc no, trudno mnie zapytać Państwa o sopotski Festiwal. Konkretnie o jednego z wykonawców, no było tam ich wielu, setki, jeśli nie tysiące, ciekaw jestem, kto kojarzy, to poproszę teraz Wojtka o wyciszenie lekko naszego podkładu, żeby każdy mógł usłyszeć, kto to śpiewał. No, no, no, no, spoglądam na Wojtka, kojarzy pan? Tak, tak Wojtek kojarzy. Ciekaw jestem, czy państwo, bo jest takie skojarzenie z pewnym polskim artystą. 22 139 22 02 No to zapraszam. Daniel Wydrych, się ponownie. Nie daj się, potuchy nie trać, nie. Kiedy puk, puk, puk, zapuka bieda w okno Twe. Nadzieje miej w sercu i nie daj się. Nadzieje miej w sercu i nie daj się.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 Nie. wiem, że zabiłem państwu ćwieka. I ja już wiem, że zabiłem państwu ćwieka. I bardzo dobrze te treningi sprawiają poranne treningi, że człowiek od razu się budzi. No, Wojtek przekonywał, że wie. Wojtek przekonywał, że wie, ale to było pudło, panie Wojciechu. <muzyka> No i Wojtek zawsze bym przekonywał, że to, znaczy najpierw twierdziłeś, że to może być Rudy Schubert i Wało ale wcześniej, że e, ta piosenka. Teraz już słychać, że, że zupełnie to nie to. Wojtek stawiał na Majkę Jeżewską na plaży. No to już słychać, absolutnie nie. Dobra, to rezygnujemy. Dziękujemy pani Majce. Natomiast jeden z naszych słuchaczy, tylko muszę go znaleźć, bo dosłownie przed chwilą zadzwonił, wybrał numer 22 139 2202. Powtórzę, 22 139 2202. Celowo przeciągam, żeby, żeby znaleźć ten telefon. Dobra, jest w takim razie. I co pan twierdzi, że co? oj, oj, tak mi to podchodzi pod Julio Iglesiasa? Artur, pozdrawiam. Nie, pudełko. Znowu panie Arturze, yy, nie. Ale no myślę, że niektórzy będą zaskoczeni, bo my z wydawcą mamy, mieliśmy swój typ. Takie skojarzenie z pewnym polskim wykonawcą. To może za chwilę. Yy, Wojtek ma pod palcem ten fragment, który nas interesuje. To tak na koniec tego wejścia, bo wcześniej oddajmy państwu głos jednakowoż. No bo jest... No źle, szanowni państwo. Coś mi się wydaje, że w najbliższym czasie będziemy informować o tej suszy hydrologicznej. Pan Zbych, nasz stały słuchacz, nadal wyczekuje. Dzień dobry. Raport pogodowy chodów koło Siedlec. Temperatura 6 stopni Celsjusza. Bezwietrznie, delikatna mgła. No i nadal oczekujemy na deszcz. Bo to, co wczoraj to poleciało tylko tyle, co... Ze ksiądz Krapidłem. Słucha, Czekamy na deszcz. Pozdrawiamy wszystkich, Lusia i Zbyszeń. Dzięki wielkie, panie Zbychu. Tyle, co kot napłakał, można jeszcze powiedzieć, tyle napadało. Mało, niewiele. Dobrze, żeby popadało, bo pan Krzychu ma świetny plan. Też jest na spacerze ze swoim czworonogiem, a nawet chyba z, z dwójką, tak mi się wydaje. Czyli z, tam jest osiem łap w sumie i pańskie dwie. Panie Krzychu, pan Krzyś ma świetny plan. Tak poprzednio. Witam, tu Krzysztof Domochowo, gmina Trąbki Wielkie, województwo pomorskie. Panie redaktorze, znowu przymrozek. Wczoraj nie było, dziś jest przymrozek. Minus jeden stop. Idę właśnie z pieskiem na spacer. Ptaszki pięknie śpiewają. Będzie piękna pogoda, bo widzę już zorze. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jadę właśnie sadzić dzisiaj las. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Pan Krzyk jedzie sedzić las, za to kłaniam się Panu w pas. Panie Krzysztofie, dzięki wielkiej i więcej takich inicjatyw. Brawo, brawo, brawo, brawo. 22 139 2202, Pan Sławek, Pan Sławek nie do pracy. Pan Fracek, Pan, S Fracek, pan Sławek wraca z nocnej zmiany. Dzień dobry, Opole, 4.48, plus 6 stopni. Niebo ciemne, nic nie widać, no bo chyba będzie kiepsko. Pozdrawiam pana prezesa, pozdrawiam całą redakcję, wszystkich słuchających, raportowiczów. Sławek za 40 minut, niecałe, no pół godziny kończy osnął zmianę i do domu. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Aha, i Real popłynął znowu. On się za Bajernem też nie jestem. Do usłyszenia. No to myślę, że mamy podobnie, bo ja za jedną i za drugą drużyną specjalnie nie przepadam, ale przyznać trzeba że... Jakie to było meczy, ho! Szanowni Państwo, drugi ćwierćfinał, tym razem Bayern, u siebie w Monachium podejmował Real Madryt. No i tam była bramka za bramką. Najpierw w pierwszej minucie Real, później w szóstej minucie Bayern, później w dwudziestej dziewiątej znowu Real, później w trzydziestej ósmej Bayern, po to, potem czterdziesta druga Klian, Mbappé. No i tak no ich dobili pod koniec, ponieważ Real grał już bez jednego zawodnika. Taka ciekawostka. Ten mecz sędziował Sławko wincić. Ja nie mówię, że ten, co niby nas skrzywdził, bo sami wiemy, że Polacy, którzy grali ze Szwedami, mogli ten mecz spokojnie wygrać i nie ma co na sędziego zrzucać. Natomiast było takich kilka bardzo kontrowersyjnych sytuacji, kiedy mógł podnieść czerwony kartonik. No jak wczoraj podniósł za to, że jeden z zawodników chyba Kamawingą bodajże. Nie, nie, to nie był tam tamten teraz nieważne, w każdym razie w każdym razie dostał czerwoną kartkę za to, że no, złapał piłkę i ją lekko, dosłownie trzy sekundy przetrzymał. No ale to nie ja jestem sędzią. Z Rafałem Bałą sobie porozmawiamy na temat y, tego meczu i nie tylko, no bo już znamy parę ćwierć finałowe. No to rzeczywiście było meczucho. Pan Waldek też się zachwyca. Kochani, co ja za ucznę przerabiałem na tym meczu. Polacy, kochani, nasza drużyna narodowa, Ligo, Przypatrzcie się, jak to można grać. Do ostatniej minuty walka. Jak te podania, to wszystko dokładne. Jakie pomysłowe zagranie. To trzecia bramka z Bayernu, która była strzelona, to to za schematyczne, piękne rozegranie piłki. Proszę, kochani, przypatrzcie się. To się chce patrzeć, to się chce siedzieć, to się... Kto się odpoczywa na takim meczu. No, taki mecz się zdarza raz na no, taką kolejkę. Myślę, 4 do 3 Bayern wygrał i to on zmierzy się w półfinale. Z kim? To powiemy państwu za godzinę. To jeszcze głos oddajmy panu Markowi. Dzień dobry, czwartek. Raport pogodowy spodkakowski Liszek. 10 stopni na plusie, bez opadów. Le... Pełne chyba zachmurzenie, chociaż teraz trudno stwierdzić. W dzień do 17 stopni bez opadów. No, wczoraj troszeczkę nad ranem popadało, więc wszystko zacznie fajnie gosnąć. Takie pytanie redaktorze, bo internety starszą ochłodzeniem pod, po weekendzie i pytanie, bo miało być ocieplenie, ocieplenie takie świetnie, a tu już ochłodzenie kolejne. Ja się pytam, jak żyć? Ukłony dla wszystkich. Miłego dnia pozdrawiam, Marek. Panie Marku, byle nie za szybko to jest odpowiedź na pytanie, jak żyć. No ale gdyby pan słuchał radiowe jedynki, wiem, że to nie jest możliwe non-stop, tak czy inaczej nasz stały słuchacz. Przed tygodniem gościliśmy, w piątek gościliśmy Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW i pani rzecznik wyraźnie mówiła, że to ocieplenie, z którym mamy do czynienia, dziś nawet do 19 stopni, żeby była jasność no to to ocieplenie za długo nie potrwa. No i rzeczywiście po weekendzie może być tak jak pan Marek mówi. Panie Agnieszko, jak to będzie?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 O właśnie, proszę jeszcze pamiętać, że po drodze będziemy mieć zimnych ogrodników i zimną Zośkę. Piąta trzydzieści dzień dobry z jedynką, to raz jeszcze przypomnijmy sobie tam, tam, tam, tam, tam. W Sopocie, w Sopocie. Wystąpił ten, to już mogę Państwu powiedzieć, że zespół 22-139-22-02. No to jest wielkie ułatwienie, co? Tak. Hmm. Dobry z jedynką. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To kapucino niesłodzone będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Dziennie narzekałam, gdzie ten happy end Me vibrato chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu A w mej głowie Nie przyszła, a o ósmej miała być Widzę na Instagramkę woli sama pić Ale ze mnie dzwon, teraz szanse ma inny kolor program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Jak to było? Hardkorowo pada deszcz. Pani Sanach zaśpiewała. Spoglądam. No przydałby się ten deszcz w wielu miejscach. Sami państwo słyszeli. O, wiem, wiem gdzie by się przydał. Wiem, gdzie by się przydał. Przydałby się na pewno u pana Marka w ociece. Dzień dobry. Ocieka no, się kłania. Moi kochani, 8 stopni dziś na plusie. Niebo zaklejstrowane chmurami i ten deszcz wisi w powietrzu. Jejku, wisi i wisi nie może spać. Wczoraj coś pokropiło, ale to takie było tylko pr, pr, pr, pr, pr, takie delikatne. A tu potrzeba deszczu. Potrzeba deszczu. Panie redaktorze, pan nie ma jakiej mocy sprawczej, aby ten deszcz spadł, bo naprawdę bidusia. No, potrzebny deszcz niesamowicie. Panie Mareczku, kochany, nawet gdybym miał, no to sam pan sobie zdaje sprawę z tego, że to nie są tanie rzeczy. Ale tak zupełnie poważnie. Spoglądam na prognozę. Czwartek na północnym zachodzie tutaj chmur mało. Na pozostałym obszarze y, większe przejaśnienia. I tak, w ciągu dnia miejscami to tylko głównie na wschodzie i na południu. Przelotne opady deszczu. I tyle. Z tego co widzę, spoglądam jeszcze na piątek. Y, tak, na zachodzie, gdzie? Nie. Tak, y, jutro we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i to wszystko. I w nocy z czwartku na piątek także wschód. Tutaj miejscami opady deszczu, ale też słabe. Za chwilę, szanowni państwo, będziemy mieć poważny problem z tymi opadami, a w zasadzie z ich brakiem. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, raport pogodowy Brenna się kłania, plus 6 stopni Celsjusza, dziś max do 16. Zachmurzenie duże, ale nie pada. Jakaś taka mrzabka padała przez północy, teraz już nie pada. Widoczność dobra, jakość powietrza niestety taka sobie, przeciętna. Oby było lepiej. Życzę wszystkim dobrego Spokojnego czwartku. Dzięki wielkie. To jeszcze pan Łukasz z Będzina, którego talent pod koniec męczy. Halo, dzień dobry. Łukasz Będzin z tej strony. 10 stopni u mnie na zegarze. Niebo zasnute. Nie widać nic, ale nic z tego nieba nie leci. Suche, drogi, czwartek. Dziś za rogiem już piątek się czai, patrzy na nas. Jest fajnie. Panie redaktorze, dzisiaj zagadka dla pana. Tak zwany trening szarych komórek. Będzie wokalny. O co chodzi? Redaktor Daniel głos ma najpiękniejszy. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie wiem. Mam, znaczy mam podejrzenie, że chodzi tak, że bardzo możliwe, że chodzi o Dzień Sapera, jeśli chodzi o święta nietypowe, że to raz się może panu udać, a druga kwestia, no nie wiem, to chyba zostaje przy tej. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, to posłuchajmy raz jeszcze, a tu już zawodowcy śpiewali, o. Dzień dobry, panie Danielu. Ten kawałek, który pan puszcza, brzmi, brzmi mi jak... Krzysztof Krawczyk, yy, idziemy jak na bal. Myślę, że to, że się nie mylę. Jego dnia pozdrawiam. Pały Słuchacz Marcinie, można się. No i panie Marcinie, myli się pan, myli się pan. Choć my z wydawcą też stawialiśmy, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy, że to będzie Krzysztof Krawczyk za tobą. Podobne, prawda? Podobne, ale powiem coś takiego, że że ten zespół, który wykonuje w oryginale tamtą piosenkę, to zaśpiewał ją w 85. roku w Sopocie, a Krzysztof Krawczyk ten swój utwór stworzył w 86. Więc to nie to. Za chwilę wszystko będzie jasne. Już Państwu podpowiedziałem, że to był 85. rok. Taki festiwal. I oni są wyjątkowi pod tym względem, że wygrali Eurowizję Mm -hmm. i Festiwal w Sopocie. Patrzysz jak bezszelestnie Skradam się przez sień I wtedy wiesz Ja ukradkiem Cię dostrzegam Nic nie mówię I uśmiecham się Kochanie, właśnie tak Mnie nie potrzeba słów Chcę tylko brać tak ciebie, właśnie tu, co przyniósł wczoraj, wiatr. dzisiaj liczy się. Do stół. I wtedy wiem Nic nie mówię i bezgłośnie Zbliżam się do ust Całuję Ciebie U -u -u. Kochanie, właśnie tak Mnie nie potrzeba słów Ciebie chcę tylko brać Tak Ciebie Teraz tu, co przyniósł wczoraj wiem. Przy pogody Brak za oknem się ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo, kochanie, właśnie tak nie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie. Teraz tu, co wczoraj, lat. Dzisiaj liczy się, bo, kochanie, właśnie. Ciebie chcę tylko brać Tak ciebie teraz Za przynoś No chodź, no chodźcie. Będziemy dziś Państwa namawiać, by odwiedzić nas w Sopocie. Specjalne wydanie Ekspresu Jedynki od godziny 16. To dziś Sopot, na wczoraj na urodzinowej trasie Kraków. I tak się składa, że 99 lat temu, 16 kwietnia w 1927 roku o godzinie 12.00 na antenie Polskiego Radia po raz pierwszy zabrzmiał Hejnał Mariacki z Krakowa. 28 czerwca 1927 roku Polskie Radio w Warszawie i w Krakowie transmitowało przebieg uroczystości związanych ze sprowadzeniem zwłok Juliusza Słowackiego do kraju i złożenia jego prochów na Wawelu. A oto relacja w tej sprawie inżyniera Mińskiego. Moim pragnieniem było, żeby hejnał zwierzę Mariacki, który pięknie zabrzmiał w czasie transmisji, wprowadzić na stałe na antenę. Przyszło mi do głowy, żeby wykorzystać umieszczone na wieży mariackiej megafony Markoniego jako mikrofony. W ten sposób rozpoczęliśmy regularne nadawanie hejnału z wieży mariackiej w Krakowie na antenę Polskiego Radia. Tak właśnie historyk radia Maciej Józef Kwiatkowski opowiadał, zresztą w Polskim Radiu, jak hejnał mariacki na stałe zagościł na antenie programu pierwszego. Polskie Radio Jedynka o, wczoraj kreków na no, dziś Sopot, w Sopocie w 90, nie, w jakim 95? 85 ten zespół wygrał. Dzień dobry. Marek z Zamościa. A być może to Vox? Nie panie Marku, to nie vox. Posłuchajmy raz jeszcze, a pewnie państwo już teraz wiedzą. Nastów to hurt ogimne nie blog to trovi. Wistykiem Chains and Iston, and hè Bracia Harry z per e, Richard i Louis wywalczyli bilet na 29 konkurs piosenki Eurowizja. No, w Szwecji nie były jakieś zbyt wysokie oczekiwania. Niewielu wierzyło, że bracia powtórzą sukces zespołu łabba, który dekadę wcześniej wygrał Eurowizję. Stało się inaczej. Wygrali Eurowizję i wpadli do nas właśnie z tym utworem Summer Party. Zdobyli Grand Prix festiwalu w Sopocie w sierpniu 1985 roku. Dzień dobry, to Jarek Straty. Odnośnie tej piosenki to wydaje mi się, że to śpiewał w zespół chyba szwedzki w opolu albo w Sobocie. już nie pamiętam, nie pamiętam nazwy, ale to jest ten kierunek. Dziękuję. Brawo, brawo. Jeszcze raz brawo panie Jarku. Rzeczywiście zespół ze Szwecji, bracia Herrejs. Usłyszą państwo fragment polskiej kroniki filmowej na temat tego, co się działo w 85 roku. Zamiast cieszyć się, że coś takiego w kraju nad Wisłą miało miejsce, to proszę posłuchać, jak redaktorzy PKF-u coś o leczeniu prowincjonalnych kompleksów mówią. Słabe to strasznie. Sopot. Uzdrowisko, w którym raz w roku w sierpniu Polacy leczą prowincjonalne kompleksy przy pomocy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki. Nie ma jasności, czy jesteśmy już na progu, czy ciągle pukamy do drzwi światowego show biznesu, i czy pukamy do właściwych drzwi. Nie da się odpowiedzi wyczytać z twarzy Jerzego Gruzy. Pewne jest natomiast, że ludzie przed telewizorami mieli trochę uciechy, a publiczność w operze leśnej sporo dodatkowych wrażeń, obserwując z jakim trudem zagraniczni artyści mocują się z oporną materią polskiej piosenki. Choć to prawda, że chęci u nas bardzo wiele, a pieniędzy bardzo mało, uciłaliśmy na występ w Sopocie Shirley Bassey. I dla jej głosu warto było męczyć się z całym festiwalem i nawet doświadczyć na własnej skórze surowych rygorów show biznesu. 10 sekund na robienie zdjęć i do widzenia. Obejrzyjcie w telewizorze. Zapamiętajmy jeszcze z tegorocznego festiwalu Trójkę Braci Herej, zdobywców Grand Prix. Ostatecznie wyrównali krzywdy po szwedzkim potokiem. Tylko dodam, że w Sopocie już wcześniej występowali uczestnicy Eurowizji przed 1985 rokiem. Zresztą nawet zdobywali nagrody, ale bracia Herej, albo jak to niektórzy mówili jest to jedyni zwycięzcy obu tych muzycznych konkursów. Sopot dziś, szanowni państwo, na urodzinowej trasie radiowej jedynki. Proszę tam wpaść, bo tam można zdobyć wyjątkowe, te prestiżowe, premierowe gadżety z grafikami. Andrzej rysuje Karolina Rożej. Zaprasza od 16.00 prosto z Sopotu.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 Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy drogowy raport w czwartek, który zaczynamy od autostrady A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pojawiły się drogowe problemy między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Na trasie w kierunku południowym, czyli do Kudowy między innymi, miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką, a mówimy o 23 kilometrze. Ranna została jedna osoba, a kierowcy, którzy jadą autostradą A8 mają wyłączony jeden pas. Tylko pasem prawym do się w tym miejscu przejechać. Na odcinku 74 opatów w Kielce w pobliżu Radlina na pasie w kierunku Kielce też napotkamy utrudnienia. To dlatego, że na 92 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Tutaj w wypadku poszkodowana została jedna osoba i jedziemy jednym pasem na zmianę w okolicach Radlina między Opatowem a Kielcami. Tymczasem zakończyły się problemy na odcinku 63 między Giżyckiem a Węgorzewem. Wcześniej zepsuła się ciężarówka i droga była zablokowane. Poranne spowolnienia są już odczuwalne dla kierowców, którzy jadą przez Warszawę, zwłaszcza drogą S8 między Łabiszyńską a Marymontem w kierunku zachodnim. Nieco więcej aut także na trasie między Krakowem a Skawiną, czyli na odcinku 44. W samym Krakowie na razie ruch spokojny. W województwie śląskim, gdzie zwykle sporo korków, o tej porze jeszcze dobra sytuacja, między innymi na trasie Katowice-Sosnowiec S86 czy też na DTS i na A4. Nie ma o tej porze jeszcze korków. A na wieści od państwa też Niezmiennie czekamy, bo one są bardzo pomocne dla zmotoryzowanych, zwłaszcza no, poranków w porannym szczycie komunikacyjnym. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.